Słuchają Państwo programu drugiego. Jest siódma. Za konsoletą Magdalena Wojtulanis przy mikrofonie. Magdalena Łoś, dzień dobry, witamy Państwa. Dziś niedziela 12 kwietnia, 102 dzień roku. Słońce w znaku barana wzeszło o 5.46, zajdzie o 19.29. Dzień trwa 13 godzin i 43 minuty. Jest krótszy od najdłuższego 3 godziny i 4 minuty. Imieniny obchodzą Juliusz Damian, Ludosław Wiktor i Zenon. Składamy solonizantom najlepsze życzenia. Poranek niedzielny rozpoczynam od wiadomości kulturalnych. Czeka na Państwa Marcin Pesta. Dzień dobry Państwu. Rozpoczęły się 28. Łódzkie Spotkania Baletowe. Jedno z najważniejszych wydarzeń poświęconych sztuce tańca w Europie. Do Teatru Wielkiego w Łodzi przyjechali wybitni choreografowie i zespoły baletowe z całego kontynentu. Na inaugurację dwa spektakle, mówi choreograf i kurator wydarzenia Jacek Przybyłowicz.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 Początek dwuczęściowego spektaklu Supernowa dziś o 19.00. W programie znalazły się także występy m.in. English National Ballet oraz zespołów z Niemiec i Portugalii. W ramach festiwalu zaplanowano także spotkania z twórcami i wydarzenia towarzyszące. 28 łódzkie spotkania baletowe potrwają do 30 kwietnia. Na zakończenie cyklu Strony Konrada Równość w ramach zbliżającego się 18. Festiwalu Konrada w Krakowie odbędzie się dziś spotkanie z fińską pisarką Selią Achawą, wyróżnioną m.in. Nagrodą Literacką Unii Europejskiej. Jej powieść Zanim mój mąż zniknie to intymna relacja o zakłopotaniu i trudnościach w zrozumieniu tożsamości płciowej wieloletniego partnera, a także towarzyszącej tym uczuciom zmianie rzeczywistości, mówi Paulina Frankiewicz, dyrektorka Festiwalu Konrada. Mnie zachwyciła, bo perspektywa, myślę, jest bardzo rzadka. Bohaterką jest kobieta, której mąż po 10 latach małżeństwa twierdza, że zawsze chciał być kobietą i zawsze czuł się kobietą. I jest to naprawdę literacko świetna rzecz, która w bardzo przejmujący sposób opowiada o tym właśnie, co dzieje się w nas, kiedy czujemy, że, że osoba, która zawsze była obok nas, jest jednak kimś innym i czy faktycznie jest kimś innym w związku z tym, że jej płeć jest inna, że ta osoba decyduje się na korektę płci. Więc bardzo ciekawa rzecz. Początek spotkania z nagradzaną fińską pisarką Selią Achawą o 17 w Pałacu Potockich w Krakowie w ramach cyklu Strony Konrada Równość. Wystawę zatytułowaną Hoc EST corpus MEUM można oglądać w Lublinie. Autorem pracy jest Pawlo Kowacz, ukraiński artysta związany z Lwowską Narodową Akademią Sztuki. Mieszka i tworzy w Lwowie, a od 2023 roku służy także w siłach zbrojnych Ukrainy. Ten projekt powstał na styku dwóch rzeczywistości sztuki i bezpośredniego doświadczania wojny, mówi kurator wystawy Paweł Korbus. Ta wystawa cała jest związana w pewnym sensie z ciałem na różne sposoby. Ciałem byłem obecnym, ciałem artysty, ciałem żołnierza w czasie wojny i inny, ciałami poległych, ciałami zaginionych. Tutaj w tej wystawie jest o tym przeżyciu, tego doświadczenia też Pawlo Kowaczak, który jest żołnierzem teraz też i pracuje z osobami zaginionymi, z tym, co zostaje poległych. To jest jego zadanie tej armii ukraińskiej. Wystawa Pawlo Kowacza prezentowana będzie w Galerii Labirynt w Lublinie do 31 maja. A w Rydze można oglądać wystawę poświęconą starym książkom kucharskim z przepisami na łotewskie dania. Skupia się ona jednak przede wszystkim na publikacjach wydanych poz, poza granicami kraju. Wystawa prezentowana w Muzeum Lapa opowiada historię gospodyń, które po II wojnie światowej, żyjąc na emigracji, musiały improwizować, czyli zastępować składniki i odtwarzać tradycyjne smaki. Na ekspozycji można zobaczyć m.in. przedwojenną książkę kucharską zatytułowaną Łotewska i nowoczesna kuchnia. Kolejne wydania tej publikacji często przekazywano w prezencie i krążyły wśród emigrantów. Prezentowany egzemplarz należał do babci kuratorki wystawy, która wyemigrowała do Australii. W późniejszych książkach kucharskich pojawiały się nie tylko przepisy ale też porady dotyczące prowadzenia domu czyli nakrywania stołu, serwowania potraw czy organizowania świąt w łotewskim stylu. Wystawa jest częścią projektu badawczego poświęconego jedzeniu jako elementowi tożsamości. Łotyszem mieszkający za granicą są zachęcani do dzielenia się swoimi historiami kulinarnymi. Co miesiąc muzeum organizuje spotkania online poświęcone konkretnym potrawom i ich przygotowaniu poza Łotwą. Zebrane przepisy i opowieści mają zostać wydane w formie książki. Dla programu Drugiego Polskiego Radia Kamil Zalewski. To były Wiadomości Kulturalne. Na następne zapraszam Państwa o dziewiątej, a więcej informacji znaleźć można na naszym portalu dwójka.polskieradio.pl Pogoda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 Krańca wschodnich, w rejonie podgórskim Karpat oraz z miejscami na wybrzeżu do 14-15 stopni na południowym zachodzie. Chłodniej w rejonie Półwyspu Halskiego, około 6 stopni Celsjusza. Wiatr będzie dziś słaby i umiarkowany na północnym zachodzie i zachodzie okresami porywisty z kierunków wschodnich, tylko na wschodzie początkowo z kierunków północnych lub zmienny. Autopromocja.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 Transmisja już dziś o 12.00. Zapraszam, Marcin Majchrowski. Gościem audycji Kafemuza Muza będzie Konrad Skolarski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 i przyszłości. Zapraszam już dziś o 10. Klaudia Baranowska. Autopromocja a do tego czasu będziemy z Państwem słuchać razem nowości płytowych i zapraszać na kolejne audycje w dwójce, z którą mam nadzieję spojną Państwo i całą niedzielę i kolejne dni w tym nowym tygodniu. 9 minut po siódmej, pierwsza dłuższa muzyka w niedzielnym poranku to oczywiście Bach. Okres wielkanocny wciąż trwa i korzystamy z tego, by sięgać po muzykę na Wielkanoc przeznaczoną, a Bach oczywiście na początek. To symfonia z Oratorium Wielkanocnego i świetne nagranie. Orkiestra XVIII wieku Franz Brüchen, interpretacja koncertowa, która ukazała się w 2012 roku. Bach jeszcze dziś powróci, mamy ku temu kilka pięknych powodów, a dziś oczywiście w ramach naszego spotkania w poranku już za Kwadrans Lumen to temat, który myślę jest ciekawy dla wszystkich, niezależnie od tego, czy słuchają Państwo stale audycji Lumen w niedzielnych porankach, bo Tematem będzie książka Sakrum Historia Ludzkiej Duchowości francuskiego badacza Fryderika Lenuara, gdzie przystępnie i syntetycznie pokazuje on rozwój religii od zarania dziejów do współczesności. Gościem audycji będzie dr Bartosz Wieczorek, filozof i teolog i opowie o tej książce, która pokazuje dzieje duchowości od pierwszych ściennych malowideł po nowoczesne formy duchowości no, XXI wieku. W co wierzyliśmy, jak Ewoluowała ta wiara ludzkości. Już niebawem odpowiedzi na te pytania jeszcze w ramach niedzielnego poranka o ósmej nabożeństwo. Dziś, jakżeby inaczej, Wielkanoc Prawosławia i Liturgia Kościoła Prawosławnego. To, co teraz Państwo usłyszą, to Chopin, ale nie wykonanie zapowiadanego gościa kafemuza Konrada Skolarskiego. Fortepian pojawi się później, teraz śpiew i artyści, o których mówił wcześniej Marcin Majchrowski, zapraszając na poranek z NOSPRO o 12. Zespół Śpiewaków Miasta Katowice, Kamerata Silesia, jeden z bohaterów tym końcowym już... Końcowej części programu dziś w poranku, który transmitować będziemy w południe z Nosprus z Katowic, co zapowiadał Marcin Majchrowski. No a teraz oczywiście zespół Anny Szostak w preludium op. 28, numer 15, Fryderyka Chopina. Będzie to, myślę, miłe powrócić do słuchania żywych koncertowych nagrań zespołu, który wystąpi oczywiście z Narodową Orkiestrą Symfoniczną. Polskiego Radia pod dyrekcją Krzysztofa Koncza. Dziś w samo południe. Niedzielny poranek dwójki i obowiązkowo w tym miejscu zapowiedź też gościa Klaudii Baranowskiej w Café muza, Konrad Skolarski. Klaudia sama mówiła, że Chopin będzie pewnie tym głównym Tematem spotkania i ta tak dostrzeżona, um, uhonorowana też płyta szopenowska Konrada Skolarskiego. Ja proponuję państwu zatem coś zupełnie innego. Nie będzie tu sam to fortepian i wiolonczela lub może inaczej wiolonczela i fortepian. Ach, oczywiście i sonata na biolonczele i fortepian, możemy tak to ująć, to basso continuo i partia też no. Dialogująca z głównym instrumentem, więc fortepian pełni tu podwójną rolę. A Karol Marianowski i Konrad Skolarski grali przed chwilą ostatnią, czwartą część sonaty w katalogu Bacha oznaczonej numerem 1028. Wszystko w niedzielnym poranku to już prawie 7:29. LUMEN Magazyn Społeczno-Kulturalny Redakcji Katolickiej. Dzień dobry, przed mikrofonem Jan Pniewski. Zanim człowiek nauczył się opowiadać świat, najpierw go doświadczał jako czegoś, co jednocześnie go przyciąga i niepokoi. Między lękiem a zachwytem rodziło się pytanie o sens. Pytanie, które nie znika z upływem czasu, tylko zmienia swoją formę. Historia duchowości nie jest więc historią idei, ale historią prób nazwania czegoś, co wymyka się w nazwaniu. Książka zatytułowana Sacrum: Historia ludzkiej duchowości, autorstwa Frederika Lenoir'a, to opowieść o tym, jak człowiek od samego początku próbował oswoić tajemnice istnienia. To także próba prześledzenia drogi, jaką ludzkość przebyła od pierwszych rytuałów i wierzeń do powstania wielkich religii. Mówi dr Bartusz Wieczorek, filozof i teolog. Książka francuskiego badacza, który od kilkudziesięciu lat bada fenomen religii w różnych kulturach i pod różnymi postaciami, to takie syntetyczne, przystępne ujęcie rozwoju religii na przestrzeni wieków, od czasów prehistorycznych do najnowszych, bo kończymy na wieku XX w którym każdy humanista, myślę, może zapoznać się z najnowszym stanem wiedzy, uporządkować sobie pewne pojęcia też, bo te pierwsze rozdziały książki są poświęcone takiemu ważnemu rozróżnieniu między religią a duchowością potem rozróżnieniu między sferą immanentną a transcendentną, bo wiele dyskusji nieraz wynikało z tego, że nie znamy takich podstawowych pojęć, więc Lenoir porządkuje tę wiedzę taką pojęciową i potem w niezwykłym, kosztowny i precyzyjny sposób opisuje nam bogactwo różnych religii, sprowadzając je jednak do zasadniczego wspólnego mianownika. Otóż człowiek jest istotą duchową, jest zwierzęciem duchowym i z tego wynikają właśnie różne Fenomeny religijne, które dostrzegamy na przestrzeni wieków, ale one mimo swojej różnorodności mają jedno źródło, jest nim człowiek, jego doświadczenie świata, doświadcza go albo, tak jak mówił Rudolf Otto, misterium tremendum albo fascinozum, świat budzi w nas strach, przerażenie, bo jest olbrzymie niezrozumiały, ale budzi w nas też fascynację, pytanie, czy jest coś poza nim, czy on jest sam w sobie wystarczalny, czy może jest jakieś źródło tego świata. I, I zasadniczo rozłam na te dwa podejścia. Jedno mówiące, że świat jest wszystkim, świat jest boski, to w nim jest cała boskość. I drugie mówiące, że świat ma swoje źródło bogatsze niż on, pochodzi z czegoś, co jest zewnętrzne. I te dwa nurty w dziejach religii będą do dzisiejszych czasów ze sobą obecne. Temat niesłychanie aktualny, bo pomimo sekularyzacji widzimy, że jest ogromne zainteresowanie duchowością, chociaż tej duchowości szuka się dzisiaj poza instytucjonalnymi religiami. Zgadza się, instytucjonalne religie osłabły i nie wywierają już tak dużego znaczenia społecznego, Człowiek więc szuka i realizuje swoje potrzeby duchowe poza tymi religiami, bo te potrzeby w nim nie zniknęły. To, że religia słabnie, czy obecność religii takich tradycyjnych jak w Europie chrześcijaństwa słabnie, nie znaczy, że potrzeby człowieka słabną. One będą się wyrażały w inny sposób, bo nadal żywe i ważne dla człowieka jest pytanie, kim jestem, skąd pochodzę i dokąd idę. I na te pytania, mimo rozwoju olbrzymiego, nauka nie odpowie, nie odpowie nam sztuczna inteligencja, chociaż też wiemy, że ludzie pytają o takie rzeczy, ale te pytania właśnie są domeną religii, domeną duchowości i ona od kilku tysięcy lat daje nam pewne odpowiedzi, tylko, że dzisiaj nie mamy rzeczywiście tak zwanych wielkich narracji, które nam to systematyzują w pewne odpowiedzi, które byśmy podzielali. Stąd każdy wybiera to, co znajdzie, to, co akurat na podcast, z czym się zapoznał, no bo nie jest wychowany już w jednej spójnej tradycji, która by mu tłumaczyła świat i religię od początku świata aż do końca. Pierwsza część publikacji przybliża historię duchowego rozwoju człowieka. Na samym początku odnajdujemy animizm, to okres ale tak, animizm, czyli generalnie takie przekonanie, że wszystko jest w jakiś sposób ożywione pierwiastkiem duchowym, żywym, mimo że tego nie widzimy, to jest ten pierwiastek dość powszechny i ten rzeczywiście animizm przejawiał się w różnej postaci, we wszystkich kulturach, które wtedy żyły, chociażby, nie wiem, mamy kulturę syberyjską i, i szamanizm, kultury południowoamerykańskie. Ten animizm jest taką wczesną formą doświadczania świata, kiedy człowiek nie potrafił za bardzo jeszcze różnicować pewnych pojęć. Nie było jeszcze przede wszystkim w ogóle pojęcia Boga transcendentnego, nie było transcendencji, więc jak gdyby człowiek był zamknięty w kręgu swoich doświadczeń i doświadczał rzeczywistość taką, jaką widział i próbował ją odczytywać, tłumacząc różne zjawiska, nie wiem, meteorologiczne czy nieznane tym, że coś musi za tym jakaś siła stać, prawda? No i oddawał Kult tej sile. Z czasem rozwój religii sprawił, że przeszliśmy na wyższy poziom rozumienia rzeczywistości. I tu się zaczyna ta szczególna pozycja człowieka i religie politeistyczne. Jednakże takim okresem, który ma szczególne znaczenie, na który zwrócił uwagę niegdyś Karl Jaspers, jest tak zwana epoka osiowa. Tak, to bardzo rzeczywiście frapujący moment w dziejach rozwoju ludzkości, czyli około VI wiek przed naszą erą, kiedy w starożytnej Grecji rozwija się filozofia, na Dalekim Wschodzie rozwija się nauka Buddy i właściwie można zauważyć, że na całym świecie następuje jak gdyby, taki ferment duchowy, jak gdyby przebudzenie duchowej świadomości człowieka. Chociaż wiem, że brzmi to może trochę tak panteistycznie, nie ma czegoś takiego jak to, duchowa świadomość człowieka, ale rzeczywiście w różnych kulturach widać zdecydowanie radykalny krok, który przekracza człowiek od animizmu, następuje jak gdyby wyodrębnienie się człowieka ze świata. Człowiek nagle widzi, że jest czymś od tego świata odrębnym, oddzielonym, jest jego częścią, ale stojącym gdyby trochę wyżej. Pojawiają się z czasem idea bogów osobowych bo ci bogowie w animizmie byli raczej utożsamiani z siłami natury. Potem pojawiają się ci bogowie najpierw w formie politeistycznej, potem powoli ten monoteizm pojawia się w różnych kulturach, pojawia się w starożytnym Egipcie, pojawia się wreszcie w Izraelu, aby przejawić się ostatecznie w tych wielkich trzech religiach monoteistycznych i tu mamy znowu kolejny wielki krok właśnie w rozwoju religii, czyli idea jednego, transcendentnego Boga. Jednocześnie w tej epoce osiowej pojawia się uniwersalna etyka, odpowiedzialność, człowiek zaczyna ciężar istnienia dźwigać świadomie. Tak, można powiedzieć, że ta zmiana nie była zupełnie bezkosztowa dla człowieka. Rzeczywiście, jeżeli byliśmy złączeni z naturą i byliśmy tylko elementami jej działań, no to nasza odpowiedzialność i indywidualność jakby była rozproszona. Natomiast w sytuacji, kiedy pojawia się idea Boga, jeszcze Boga osobowego, idea Boga, z którym my nawiązujemy relacje przez modlitwę i wobec którego jesteśmy zobowiązani do pewnych zachowań, no to wtedy nie ma ucieczki przed indywidualną odpowiedzialnością, nie ma ucieczki przed zastanowieniem się nad tym, co ja mam robić, jak mam postępować, więc rodzi się rzeczywiście etyka indywidualna, rodzi się też indywidualna relacja do Boga, który daje człowiekowi olbrzymie takie poczucie podmiotowości, no bo nawiązuje kontakt z Bogiem, z transcendentnym Bogiem Stwórcą Wszechświata, więc jego pozycja wzrasta, ale też wzrasta jego odpowiedzialność, samoświadomość, no i problemy z tym związane. I w ten sposób wykształcają się trzy wielkie monoteizmy, trzy wielkie narracje dotyczące losu człowieka i w ramach tych narracji pojawia się historia. Tak, historia wkracza na arenę dziejów razem z tymi religiami. Historia specyficznie rozumiana, bo jeżeli byśmy spojrzeli chociażby na starożytny Izrael, to historia nie tyle, że się pojawia, ale ta historia nagle nabiera pewnego sensu i kierunku. Ta historia nie jest już historią taką, jaką była w świecie przed tymi religiami notoistycznymi, czyli nie ma charakteru cyrkularnego. My nie krążymy w koło w świecie bogów, przyrody, natury, cyklów odrodzin i wiecznie to samo, wiecznie odradzająca się przyroda, tak jak jeszcze chociażby Arystoteles widział w starożytnej Grecji. Tylko ta historia i cała przyroda i cały świat jest ukierunkowany na pewien cel, na pewien eschaton, powiedzielibyśmy, patrząc na kulturę chrześcijańską, czyli pewną ostateczność rzeczywistość, do której zmierza, w której nastąpi spełnienie tego świata i jak gdyby objawienie jego właściwego sensu i natury, a więc ta historia staje się historią w pewnym sensie sakralną, bo zmierzającą do jakiegoś celu ustanowionego przez Boga. I tu się pojawiają bardzo ważne elementy takie praktyczne związane z religią. Właśnie ona daje poczucie sensu, nie krążymy w jakimś zakrętym kole, ale ku czemuś zbierzamy i jednocześnie porządkuje życie społeczne. Tak, ta historia staje się już zupełnie czym innym. Przede wszystkim nie jest grą ślepych sił, czy nie jest grą tajemniczych mechanizmów, które w niej działają. Nie jest jakimś mechanizmem dialektycznym, jak chciałby Hegel, czyli czymś, co nieuchronnie zmierza w pewnym kierunku zgodnie z jakimiś nieuchronnymi procesami, na które nikt nie ma wpływu, bo one i tak dzieją się niezależnie od tego, co robimy. I w tak rozumianej historii człowiek jest tylko pyłkiem, nieistotnym fragmentem. W tak rozumianej historii, w jakiej tutaj pan przytoczył, rola człowieka staje się niepomiernie wywyższona, bo oczywiście od może jednostki niewiele zależy, ale jednak nie stoimy przed żadnego rodzaju determinizmem. Jesteśmy wolni w swoich wyborach i w swoim postępowaniu, mimo że są czynniki, które na nas spadają i nas jakoś determinują, ale ostatecznie wiemy, że mówiąc językiem chrześcijańskim, no, Bóg jest Panem historii. Ostatecznie On osądza, On decyduje o jej losach, jej przeznaczeniu, to jest niewidoczne dla nas, to jest trudne dla nas do zrozumienia, bo nie widzimy wszystkiego naraz, tak jak Bóg. Nie znamy całej perspektywy świata, którą w opatrzności Bożej Bóg przewidział, więc my możemy tego nie wiedzieć i się buntować. Natomiast jednocześnie towarzyszy temu wiara, że ten porządek jest. Jest, jest tylko ukryty dla nas, dlatego że mamy skończony umysł, skończone poznanie i nie mamy oglądu całości. Tradycyjne narracje religijne straciły na znaczeniu, bo jak kiedyś powiedział Bultman, trudno wierzyć w cuda w epoce elektryczności. Tak, trudno wierzyć w cuda w elektryczności. Też kiedyś Stanisław Fleming nasz pisarz, powiedział, że trudno uwierzyć w Boga, będąc na przykład lekarzem, tak jak on skończył studia lekarskie, że nauka i jej obraz świata jest dzisiaj tak dominujący, tak przenikający do powszechnej świadomości. Wszystko, o czym dowiadujemy się o świecie, jest poświadczone takim oto stwierdzeniem amerykańscy naukowcy odkryli, czy dowiedzieliśmy się dzięki odkryciom, że dzisiaj rzeczywiście religia staje się taką już trochę mało atrakcyjną kuzynką nauki, która kiedyś była ważna, kiedyś opowiadałam na świecie, teraz nikt już jej nie chce słuchać, bo uważamy, że nie ma nic ciekawego do powiedzenia. No, myślę, że to jest nasz okres, w którym tak funkcjonujemy, natomiast wiemy, że religia nadal dysponuje takim rezerwuarem, zasobem środków, mądrości, praktyk życiowych, dzięki tym tysiącom lat nagromadzonych tradycji, które mogą być dla nas ważne, bo my nadal, wrócę do tego, nadal nie straciliśmy tej potrzeby sensu, celu i podążania w jakimś kierunku i tego współczesna nauka nam nie zagwarantuje. Stąd mimo rozwoju nauki widzimy dzisiaj rosnącą liczbę osób zapadających na depresję, poczucie osamotnienia, samotność dzisiaj plagą społeczną i na te plagi społeczne widać, że nauka nie jest w stanie znaleźć odpowiedzi. Może religia, może duchowość, może warto wyjść nawzajem i spotkać się gdzieś w odpowiedzi na te główne pytania cywilizacyjne nasze dzisiaj. Współcześnie odrzuca się rozmaite tradycyjne narracje, ale, jak podkreśla autor, nie sposób zakwestionować czegoś, co pozostaje niezmienne. Pewnego doświadczenia, które jest doświadczeniem stricte religijnym. Ono pozostaje? Pytanie, jakie będziemy opisywać i co z nim zrobimy? Każdy z nas ma taki potencjał doświadczenia czegoś, co może uznać za rzeczywistość sakralną. To nie musi być coś, co nam się tak kojarzy z takim doświadczeniem. To nie musi być wizyta w kościele, czy czytanie jakiejś nabożnej lektury, ale to może być spadający deszcz, to może być nagły wzlot ptaka na polu. Każdy z takich doświadczeń możemy odczytać nagle jako pewne sakralne doświadczenie porządku świata, czegoś, co nas przenika, czegoś, co... Miała Archimedes wyskakując wannę, czyli jak gdyby nagle nowa myśl, coś co nas przekracza, coś co nagle mówi, że jesteśmy tylko elementem czegoś większego, jakiejś poczucie całości, zachwyt nad światem, więc te doświadczenia w nas są, ale rzeczywiście one potem będą się kanalizowały w jakieś konkretne formy, w zależności od tego jaka tradycja będzie nam bliska, jak będziemy wychowani, jaki będziemy mieli stosunek do tradycji, do tradycyjnych religii czy duchowości, jaki będziemy mieli też takie wewnętrzne wyposażenie intelektualne, więc... Jeżeli w nas nie będzie jakiegoś takiego przygotowania i gotowości do przyjęcia tego doświadczenia sakralnego, no to ono w nas skarleje i my nie będziemy tego rozwijać. No i duchowo, jeżeli to jest nasz ważny element duchowy, jeżeli nie będziemy tego duchowego elementu rozwijać, no to w jaki sposób nasze człowieczeństwo będzie niepełne. Nie rozwiniemy się w pełni jako ludzie. Będziemy nadal funkcjonować normalnie, mieć relacje, rodzinę ale ten element duchowy mówi, że jest w nas coś więcej, jakieś zaproszenie do tego więcej, przy tym to więcej to nie musi być konkretnie realizacja w formie teistycznej. Jak Lenoir podkreśla, to doświadczenie religijne też może się przejawiać w formie ateistycznej, więc jest to bardzo szerokie, fundamentalne ludzkie doświadczenie. I teraz to, co ważne, ci, którzy mają to doświadczenie i za nim idą, stają się jednostkami silniejszymi, czy to wierzący, czy niewierzący. Tak, rzeczywiście, odpowiedź na ten duchowy głos na to duchowe wołanie sprawia, że czujemy się bardziej zakorzenieni niż w rzeczywistości. Czy to jako osoby wierzące, czy niewierzące. Po prostu uzyskujemy jakiś rodzaj spokoju, samoświadomości, które można powiedzieć takim stwierdzeniem, aha, a więc to tak jest, a więc na tym to wszystko polega, aha, i teraz jestem spokojny, tak? wiem, że albo jest tak, albo jest tak. I to odpowiedzi mogą być różnorodne. natomiast ważne, żeby tej potrzeby duchowej nie zagłuszać, nie uciekać przed nią, nie bagatelizować, nie wyśmiewać, ale w nią się słuchać. Ona jest tak samo istotna jak nasze potrzeby estetyczne, potrzeby moralne i potrzeby intelektualne. To jest jedna z ważnych potrzeb człowieka, która teraz jest trochę mniej realizowana w społeczeństwie, ale która dopomina się swego miejsca. O książce zatytułowanej Sacrum. Historia ludzkiej duchowości autorstwa Frederika Lenuara mówił dr Bartosz Wieczorek. Za uwagę dziękuję Jan Pniewski. Do usłyszenia za tydzień o tej samej porze. Słuchają Państwo cały czas dwójki. Trwa niedzielny poranek, w którym wrócimy do Bacha. A wrócimy z bardzo pięknego powodu, by przypomnieć sobie inaugurację Actus Humanus Resurrectio, wtedy koncertowo, teraz z płyty pierwszej bachowskiej francuskiego zespołu Ensemble Correspondent Sebastiana Dosset, Wielkanocna Kantata czwarta. Christ lag in Todes i fragment tych właściwie pięknych hmm, kantatowych wariacji, tak też możemy o tym powiedzieć, a wielkanocny okres w cza cały czas trwa. Christ Luck in Todes Banden, czwarta wielkanocna kantata Jana Sebastiana Bacha. Właściwie zbiór siedmiu wariacji opartych na chorale wielkanocnym Lutra. Doskonale możemy śledzić, jak Bach z tych prostych motywów potrafił wybudować arcymistrzowską formę. Młody Bach, bardzo młody Bach. Formę muzyczną, ale też właściwie jest to budowla dla gęstej duchowości, temat, jakże bliski wcześniej słuchanej audycji Lumen. Jedyna Bachowska jak dotąd płytą, Ensemble Correspondents Sebastian Dosset poprowadził tu swój zespół. Słuchaliśmy płytowej interpretacji muzyki, która niedawno w koncertowej, transmisyjnej formie do państwa dotarła na inauguracji Wielką Środę z Gdańska festiwalu Actus Humanus Resurrectio. Teraz mamy dla państwa pewną piękną muzyczną podpowiedź. Tematem dzisiejszego płytowego Trybunału Dwójki Jacka Hawryluka o 15 będzie pierwszy kwartet smyczkowy Leosza Janaczka, sonata Krajcerowska. Trybunał weźmie pod obrady ten właśnie utwór, a dziś ten skład Trybunału to Marek Czech, Marcin Markowicz i Wojciech Koprowski. O piętnastej słuchanie w ciemno, a teraz fragment no, może najpierw w ciemno. Proszę posłuchać. Być może ta interpretacja pojawi się w dzisiejszej audycji. белче куртът. Jeśli dziś w Trybunale usłyszą Państwo pierwszy kwartet smyczkowy Janaczka tak właśnie brzmiący, to już będą Państwo wiedzieli, że Jacek Hapryluch wybrał także tę wydaną w 2019 roku interpretację. Niedzielny poranek dwójki, nowość płytowa, rzecz, która będzie pojawiać się także w tym tygodniu, no chociażby właśnie w Płytomanii. Jako jeden z tematów omawianych przez zaproszonych gości, to nowe nagranie, które Przynosi koncerty, muzykę lat 60. Tu Nikolas Alsted, wiolonczelista i szwedzka orkiestra radiowa, którą prowadzi Maksim Emelianiczew, no między innymi w drugim koncercie wiolonczelowym Grażany Bacewicz. mm <laughs>